podcastu Cześć, witajcie, jak zawsze mówi do Was Piotr Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję Dzisiaj będę mówił o karcie Polaka Jeśli chcecie dowiedzieć się co to jest karta Polaka jakie uprawnienia można mieć mając kartę Polaka jak dostać Kartę Polaka? Kto może dostać Kartę Polaka? To posłuchajcie Dzisiejszego podcastu A na koniec Zapraszam Was jeszcze Na krótkie nagranie Które Dostałem od Tamar Być może ci, którzy Słuchacie już dłużej Moich audycji na pewno znacie Tamar Tamar uczy się Polskiego od dwóch lat I... Bardzo fajnie, bardzo dobrze mówi już po polsku. Nagrała dla Was nagranie. Chcę podzielić się z Wami tym, jak mówi po polsku. Ale to na końcu. Najpierw chciałbym opowiedzieć Wam o karcie Polaka. Co to jest karta Polaka? Kto może dostać kartę Polaka? Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza, czyli kogoś, kto ma tę kartę Polaka, przynależność do narodu polskiego. OK? Karta Polaka nie powoduje, że posiadacz tej karty uzyskuje obywatelstwo polskie. Posiadacz karty Polaka wręcz nie może posiadać obywatelstwa polskiego. Obywatele polscy nie mogą dostać karty Polaka. OK? Kartę Polaka mogą dostać tylko cudzoziemcy, czyli ludzie, którzy nie mają obywatelstwa polskiego i w dodatku muszą być obywatelami jednego z dawnych państw Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. To pochodzenie musi być potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy. Ok, czyli wszyscy obywatele dawnego państwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy czują się Polakami, zaraz powiem, jak trzeba to udowodnić, mogą dostać kartę Polaka. OK. I teraz, co zrobić, żeby dostać kartę Polaka? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać kartę Polaka? Trzeba spełnić łącznie trzy warunki. Trzy warunki naraz muszą być spełnione. Pierwsze, trzeba Wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa się za język ojczysty, oraz trzeba znać i kultywować polskie tradycje i obyczaje. Ok? To jest pierwszy warunek, który trzeba spełnić. Znać język polski oraz znać polskie tradycje i obyczaje. Drugi punkt to złożenie pisemnej deklaracji w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to deklaracja o przynależności do narodu polskiego. Trzeba złożyć, podpisać się pod taką Deklaracją, że przynależy się do narodu polskiego To jest drugi punkt I trzeci punkt Trzeba wykazać, że przynajmniej jedno z rodziców Mama albo, albo tata Lub dziadków Albo dwoje pradziadków Było narodowości polskiej Posiadało obywatelstwo polskie. Trzeba dołączyć oryginały dokumentów plus kserokopie. Yy, czyli jeszcze raz. Obywatelstwo polskie musi posiadać mama albo tata lub dziadek lub babcia albo oboje pradziadków. Czyli rodzice dziadka lub babci. Oboje. Oboje pradziadków, prababcia i pradziadek muszą posiadać obywatelstwo polskie. I te trzy punkty, te trzy warunki trzeba spełnić jednocześnie. Okej? Okay? Myślę, że to jest jasne. Hmm. Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić Oryginalnych dokumentów potwierdzających polską narodowość, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej działającej na Litwie, albo na Ukrainie, na Białorusi i we wszystkich innych państwach, które powstały po dawnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ok? Trzeba Złożyć takie zaświadczenie o tym, że aktywnie działa się na rzecz języka polskiego, na rzecz polskiej kultury, na rzecz polskiej mniejszości narodowej przez okres przynajmniej trzech lat. Okej. Okay. I te trzy warunki pozwalają na dostanie karty Polaka. Jakie Uprawnienia można mieć, mając e, kartę Polaka. Do czego karta Polaka uprawnia? Co możemy dostać, jeśli mamy kartę Polaka? Jeśli masz kartę Polaka, to należy ci się kilka uprawnień. Między innymi, myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy to bezpłatna, długoterminowa wiza. Ta wiza uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej, do przekraczania granicy Polski. Jednak wiza ta nie uprawnia do wjazdu do innych krajów niż Polska, do innych krajów e, Unii Europejskiej. Ta wiza uprawnia tylko do wjechania do Polski. Druga bardzo ważna rzecz to możliwość podejmowania legalnej pracy bez posiadania zezwolenia na pracę na terenie Polski. Posiadając kartę Polaka możesz legalnie pracować w Polsce. Trzecia ważna rzecz możesz zakładać firmę w Polsce. Możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Możesz założyć swoją firmę i możesz zarabiać tutaj pieniądze. Co jeszcze? Jeśli chcesz się uczyć i masz kartę Polaka, to możesz bezpłatnie uczyć się w szkołach podstawowych i podstawowych. W nagłych przypadkach możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Co to znaczy w nagłych przypadkach? Myślę, że nie chodzi tu o leczenie przewlekłych chorób, tylko jeśli jesteś w Polsce, nagle zachorujesz, coś ci się stanie, masz wypadek, Wtedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Możesz również korzystać z ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski i jest to aż 37%. 37% tańsze bilety są dla wszystkich, którzy mają kartę Polaka. Za darmo można również zwiedzać. Państwowe Muzea. Nie musisz kupować biletu, pokazujesz kartę Polaka i wchodzisz do Muzeum Państwowego za darmo. Wszystkie muzea państwowe w Polsce są dla posiadaczy karty Polaka za darmo. Ostatnią rzeczą jest możliwość ubiegania się o środki finansowe, czyli o pieniądze, z budżetu państwa polskiego, które będą przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą. Okej? Okay? Takie uprawnienia, takie możliwości daje karta Polaka. Jeszcze raz przypomnę, jakich uprawnień nie oznacza, na co nie pozwala karta Polaka. Otóż Przyznanie obywatelstwa polskiego, powiem odwrotnie, karta Polaka to nie jest obywatelstwo. Jeśli masz kartę Polaka, to nie znaczy, że nabyłeś polskie obywatelstwo. Żeby nabyć polskie obywatelstwo, o tym długo by opowiadać, być może opowiem następnym razem. Teraz tylko w skrócie. Jeśli masz kartę Polaka, to nie znaczy, że jesteś obywatelem polskim, czyli między innymi nie masz praw wyborczych. OK? Przyznanie prawa jeśli masz kartę Polaka, to nie oznacza, że masz prawo do osiedlania się na terytorium polski. OK. I następne. Otrzymanie karty Polaka nie oznacza prawa do przekraczania granic Polski bez wizy. Nadal musisz ubiegać się o wizę. Tak jak mówiłem, możesz otrzymać bezpłatną wizę długoterminową, która pozwala na wielokrotne przekraczanie polskiej granicy. Możesz wjeżdżać i wyjeżdżać do Polski Wiele razy, mając tę wizę. I ostatnia rzecz. Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość. Karta Polaka nie zastępuje paszportu na przykład, ok? Czy dowodu tożsamości, ID, można powiedzieć. Świetnie. Teraz pewnie zapytacie, co trzeba zrobić, żeby dostać kartę Polaka. Kartę, przyznanie karty Polaka następuje na drodze decyzji administracyjnej, czyli na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie tej karty, wydaje tę kartę konsul. Konsul właściwy, ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy czyli w miejscu w danym okręgu gdzie mieszkasz musisz poszukać konsula i złożyć tam wniosek samo złożenie wniosku to oczywiście jeszcze nie wszystko potrzebne będą różne dokumenty przeczytam wam znalazłem na jednej stronie informacje co trzeba złożyć konkretnie aby uzyskać kartę Polaka akurat ja jestem na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wilnie ale myślę, że w każdym konsulacie trzeba złożyć takie same papiery i co tutaj jest napisane Wniosek jest dostępny w każdym polskim konsulacie. Można go również, myślę, wydrukować z internetu. Trzeba w zaznaczonym miejscu we wniosku nakleić jedno aktualne zdjęcie i wypełnić wniosek, złożyć oczywiście podpis pod wnioskiem. Oprócz wniosku trzeba skompletować, czyli zebrać różne dokumenty, które poświadczą, udowodnią, że, że masz polską narodowość, bo właśnie karta Polaka potwierdza to, że masz polską narodowość. Trzeba wybrać tylko takie dokumenty, które w najbardziej jednoznaczny sposób to potwierdzają. W przypadku, gdy jeden z rodziców wnioskodawcy lub wnioskodawca ma polską narodowość, wystarczy metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości. Jego lub jednego lub obojga rodziców, czyli mamy i Taty. W przypadku zmiany nazwiska, na przykład u mężatek, konieczny jest również oryginał aktu małżeństwa, bo na akcie małżeństwa będzie nazwisko panieńskie. Czyli nazwisko, pierwsze nazwisko, zanim zmieniła je, wychodząc za mąż. Co dalej, jaki jeszcze może być dokument? Może być Paszport stary, również może on być nieważny z wpisem o narodowości posiadacza. Na rozmowę z konsulem należy również przynieść ważny dokument tożsamości, czyli paszport albo dowód osobisty. Często wymagane są również kopie. Prawdopodobnie w konsulacie będzie można zrobić kopie dokumentów. Takie kopie wraz z oryginałami trzeba przedstawić konsulowi, który potwierdzi prawdziwość kopii i oryginały od razu Wam zwróci. Te oryginały są oczywiście dla Was bardzo cenne, więc radzę nie zostawiać ich w konsulacie, tylko zostawić potwierdzoną kserokopię. Jeśli złożycie swój wniosek, to na pewno zostacie, zostaniecie umówieni na rozmowę z konsulem, czyli w danym dniu, o danej godzinie będziecie umówieni na rozmowę z konsulem. Trzeba przynieść ze sobą ten wniosek ze zdjęciem, oryginały i kserokopię dokumentów potwierdzających polską narodowość, oryginały i kserokopie paszportu lub dowodu osobistego. Pamiętajcie, że na wniosku nie może być żadnych skreśleń, żadnych poprawek. Trzeba bardzo starannie wypełnić wniosek. Oczywiście konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Zatem dobrze jest przygotować się do rozmowy z konsulem. Wiem, że niektórzy taką rozmowę odbierają jak egzamin. Myślę, że taka rozmowa może być dość stresująca. Gdy przyjdziesz do konsula, na pewno poprosi cię o przedstawienie się. Będziesz musiał opowiedzieć, gdzie się urodziłeś. Kim są Twoi rodzice, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz i tak dalej. Opowiedzieć coś o swojej rodzinie. Na pewno zapyta, dlaczego uważasz się za Polaka. Może zapytać, gdzie nauczyłeś się polskiego? Kiedy nauczyłeś się polskiego? Na pewno konsul zapyta, dlaczego? prosisz o kartę Polaka. Może również zadawać wiele różnych pytań o Polskę, o historii Polski. Znalazłem w internecie wiele różnych pytań z historii Polski. Niektóre pytania są bardzo szczegółowe i Prawdę mówiąc, trochę mnie dziwi, dlaczego konsulowie pytają o takie szczegóły. Może to jest nieprawda. To, co tu widzę w internecie, na przykład pytania o co było w 1525 roku. No, Takie pytania wydają mi się trochę zbyt szczegółowe, prawdę mówiąc bo myślę, że wielu Polaków, którzy mieszkamy tu, uczymy się w polskich szkołach, nie znamy odpowiedzi na niektóre te pytania. Ale niektóre wydają się dość oczywiste. Kto był zwycięzcą w bitwie pod Grunwaldem? Albo kim był Jan Matejko? Wiele jest pytań, do, które mają odpowiedzi dość łatwe, ale wiele pytań, które tu widzę, jest dosyć trudnych. Zamieszczę link do tych pytań, które znalazłem w internecie, to będziecie mogli sobie poczytać i ewentualnie nauczyć się odpowiadać na te pytania. Co jeszcze mogę powiedzieć więcej na ten temat? Hmm. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego kartę Polaka mogą dostać tylko obywatele państw byłego Związku Radzieckiego? Myślę, że to dlatego, że prawo tych państw nie przewiduje możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa, a na przykład Polacy w Europie Zachodniej lub Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą mieć podwójne obywatelstwo i taka karta Polaka nie jest im potrzebna, a żeby wesprzeć Polaków na wschodzie przygotowana została właśnie ta ustawa o karcie Polaka, która z jednej strony potwierdza przynależność do narodu polskiego, a z drugiej daje kilka konkretnych przywilejów, daje y, kilka korzyści. Wiem, że y, niektórzy z Was, którzy słuchacie moich podcastów, którzy uczycie się ze mną polskiego, y, dostaliście już karty Polaka, a być może ubiegacie się o nie. Jeśli możecie podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, to proszę piszcie w komentarzach do tego postu. Myślę, że wielu z Was ma bardzo dużo wątpliwości, szczególnie dotyczących tej rozmowy z konsulem. Myślę, że wiele tu zależy od osoby, od konsula. Myślę, że niektóre rozmowy są łatwiejsze, a niektóre trudniejsze. Jestem ciekaw, czy sam zdołałbym przejść taką rozmowę. Myślę, że to wielki stres. Wielki stres, ale jednocześnie... Jakoś musi być prowadzony ten egzamin. Z drugiej strony dokumenty powinny wystarczyć. Po co w takim razie taki test? No tak już jest. Nie ja to wymyśliłem. Jest przeprowadzana rozmowa z konsulem po polsku i jeśli ktoś obleje test, nie zda testu, to nie zostanie mu przyznana karta Polaka Jeśli macie doświadczenia właśnie z tej rozmowy z konsulem Podzielcie się z nami tymi doświadczeniami, bo to bardzo ciekawe Ja również z przyjemnością dowiem się jak wygląda taka rozmowa z konsulem Jak to jest, jak przebiega taka rozmowa a myślę, że pomożecie wielu słuchaczom, tym, którzy dopiero mają zamiar ubiegać się o kartę Polaka. Ok, na koniec jeszcze raz w skrócie: kartę Polaka mogą dostać obywatele byłych Republik Socjaliz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Karta potwierdza przynależność do narodu polskiego i osoba, która ma kartę, może bez opłat otrzymać wizę pobytową, długoterminową, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Polski. Osoba ta może podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Może korzystać z bezpłatnego systemu oświaty. Może w nagłych przypadkach y, dostać bezpłatną opiekę zdrowotną. Również może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce. Dostaje również zniżkę na przejazdy y, pociągami. OK, To chyba wszystko. Jeśli macie doświadczenia z rozmowy w konsulacie, z rozmowy z konsulem, to zachęcam Was, proszę Was bardzo, napiszcie w komentarzach, jak poszło, o co pytał Was konsul. Może w ten sposób pomożecie innym, żeby mogli łatwiej dostać kartę Polaka. Okej. Okay. Na koniec obiecałem Wam jeszcze nagranie Tamar. Tamar uczy się polskiego od dwóch lat i świetnie mówi po polsku. Za chwilę sami przekonacie się, jak dobrze jej to wychodzi. Tamar korzysta z moich lekcji. Zresztą posłuchajcie, sama Wam o tym opowie. Cześć wszystkim. Mówi do was temer. Może mnie nie znaczy, ale tak jak wy, uczę się polskiego z Piotrem. Uczę się polskiego od dwóch lat. Mieszkam w Belgii i bardzo rzadko mam okazję mówić po polsku. A codziennie mówię po polsku do zwierząt, mówię po polsku do psa, do kotów ale sami rozumiecie, że one nie odpowiadają. Teraz uczę się z lekcji delipolistycznej. Słucham teraz lekcji piątego pakietu. Myślę, że codzienne słuchanie jest bardzo dobrą metodą nauki i poziom tych lekcji jest dla mnie doskonały. Kiedy zaczęłam ten kurs, Czyli jakieś 5 miesięcy temu postanowiłam też, że co tydzień zrobię nagranie. Opowiem po prostu trochę o tym, czego słuchałam. Chciałam robić to dla siebie. Chciałam słuchać siebie mówiącej po polsku. Chciałam też słuchać, czy robię postępy, czy nie. No i od samego początku postanowiłam też, że przesłę te nagrania Piotrowi też. Pomyślałam, że będzie to dla niego fajnie słyszeć rezultaty swojej pracy. Muszę powiedzieć, że te nagrania bardzo mi pomagają. Coraz lepiej mi idzie mówić po polsku. Fajnie jest słyszeć Twoje postępy. Ostatnio jeszcze Piotr pomógł mi poprawić wymowę. No i bardzo z tego się cieszę. Więc bardzo polecam Wam robić takie nagrania. To jest doskonałe ćwiczenie. Myślę, że to nie jest dużo pracy. To nie zajmuje dużo czasu. Ja z reguły robię to po prostu podczas spaceru z psem, więc zróbcie sobie nagrania. Posłuchajcie sami, jakie robicie postępy. No i dajcie znać Piotrowi też, jak mówicie po polsku. Ok, to wszystko. Powodzenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. papa. pa. Świetnie. Dziękuję Ci, Tamar, bardzo serdecznie. Wszystkich was zachęcam do nagrywania siebie. To świetna kapsuła czasu. Jeśli nagracie siebie i odłożycie to nagranie na pół roku, rok i posłuchacie go po tym czasie, to zobaczycie jak bardzo poprawił się wasz język polski, o ile lepiej mówicie. I myślę, że jest to doskonała motywacja do dalszej nauki. A jednocześnie jest to doskonałe ćwiczenie, doskonały trening. Ja również tak robię, nagrywam filmiki po angielsku i po hiszpańsku, umieszczam je potem w internecie, ludzie komentują, dają mi rady, a ja również po pewnym czasie mogę zobaczyć siebie, jak mówiłem, Myślę, że to nie jest nic wstydliwego. Wiadomo, że robię błędy, brakuje mi słów. To jest oczywiste. Przecież dopiero się uczę i wszyscy to rozumieją, bo wszyscy, którzy chcą nauczyć się jakiegoś języka, przechodzą przez ten sam proces, mają te same problemy, te same wątpliwości i... Rozumieją, że nie od razu Kraków zbudowano, jak to mówimy po polsku. Nie od razu można nauczyć się języka. Nie, to nie trwa jedną noc, tylko trzeba na to poświęcić wiele, wiele, wiele czasu. To tyle moi drodzy na dziś. Zapraszam was do komentowania. Zapraszam was również i proszę was również, jeśli podoba wam się mój podcast, jeśli podoba wam się to, co robię, pomóżcie mi, jeśli możecie wejść na stronę iTunes, gdzie jest mój podcast, to możecie dać mi tam 5 gwiazdek. Dzięki temu mój podcast będzie jeszcze lepsz, lepiej widoczny w iTunes. Możecie w ten sposób mi pomóc, jeśli klikniecie 5 gwiazdek. To znaczy, że bardzo, bardzo, bardzo mnie lubicie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę wam powodzenia w rozmowie z konsulem. Życzę wszystkim, którzy chcą dostać kartę Polaka, żeby udało się wam jak najszybciej ją dostać, żebyście mogli mieć kartę Polaka i korzystać ze wszystkich przywilejów ze wszystkich korzyści, które daje karta Polaka. Okej? Okay? Dzięki bardzo serdeczne za dzisiaj. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, na, moją, na moje filmiki na YouTube, na moją stronę realpolish.pl. Słuchajcie codziennie czegoś po polsku, a Wasz język polski będzie coraz, coraz lepszy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, pa pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.